wysokich lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słotki, witam Państwa. Moim gościem jest pan Marek Szufa, pilot Boeingów. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Tak jak zapowiadałem, dziś o wysokościach przelotowych oraz o tym, skąd wiedzieć, gdzie lecieć. No dobrze, jesteśmy już w samolocie. Stewardesy przygotowały wszystkich pasażerów do lotu. Wiemy, że możemy startować. Co się dzieje? No wtedy zgłaszamy służbom naziemnym, że jesteśmy gotowi do odlotu i prosi o wypychanie, że tak powiem, bo tak to się nazywa. wepchnięcie samolotu z gate'u, pod którym stoi, uruchamianie silników. I w tym momencie, w zasadzie, kiedy zwalniam hamulce, w samolocie rozpoczyna się rejs. Dostaje pan zgodę na start, rozpędza pan maszynę do 300 km na godzinę, 200? No to wszystko zależy, oczywiście, jak ciężki ten samolot jest, bo, bo to bezpośrednio z masą samolotu do startu związana jest z jego prędkość oderwania się. Tak jak się lata powiedzmy przez Atlantyk, kiedy to samoloty są albo rzeczywiście zupełnie na maksymalnej masie startowej, a to jest ponad 182 tony, to wtedy ta prędkość oderwania jest około jakieś 150 węzłów, czyli no prawie 300 km na godzinę. To przy takiej prędkości ten samolot się zaczyna odrywać od ziemi. Następnie przechodzi się do fazy wznoszenia, gdzie ta prędkość cały czas musi narastać, bo żeby samolot się w ogóle oderwał żeby i żeby to zrobił na jak najkrótszej drodze, no to startuje się po pierwsze pod wiatr z pasa najbardziej korzystnego, żeby był jak najbardziej usytuowany pod wiatr, w związku z czym ta prędkość w stosunku do ziemi jest troszeczkę o tą prędkość wiatru pomniejszona, co jest lepiej dla konstrukcji samolotu i bezpieczniejsze. Natomiast, żeby ta, ta droga startu, czy też ten moment oderwania był szybszy, stosuje się mechanizację jeszcze skrzydła, tak zwane klapy i sloty, które wychodzą, te klapy wychodzą z tyłu samolotu, z tyłu skrzydła, a sloty wychodzą na, na krawędzi natarcia, czyli na tej Przedniej części skrzydła. To też powoduje, że ta prędkość oderwania się jest dzięki temu jest po prostu troszkę mniejsza. No ale żeby samolot mógł od, y, wykonać tak długi rejs, no to potrzebne jest czyste skrzydło, bo to czyste, czyste skrzydło umożliwia z kolei wysoką, dużą prędkość, która jest na przelocie potrzebna. Czyste, czyli? Czyli bez tej całej mechanizacji, okay. z pochowaną tą mechanizacją. No i w trakcie właśnie wchodzenia tego początkowego rozpędza się samolot i chowa się właśnie kolejno te urządzenia, które pomagają przy starcie. I to czyste skrzydło, o którym powiedziałem, czyli pozbawione już z tą pochowaną mechanizacją, umożliwia właśnie ten szybki przelot przez Atlantyk, czy w ogóle przez jaki, jakikolwiek odcinek z punktu A do punktu B. Kiedy startuje Pan, znosi się Pan na różnych wysokościach. One są pewnie jakoś specjalnie oznaczone, że teraz mamy taką, taką, taką i taką wysokość. Może Pan coś o tym powiedzieć? Wysokości przelotu to, to mają jak gdyby, no mają kilka uwarunkowań oczywiście, natomiast zasadniczą jest to sytuacja ruchowa, dlatego że no, powietrze wydawałoby się, tak jak się spojrzy w niebo to jest takie w miarę czyste spokojne i puste, prawda? Natomiast jak się w tym powietrzu jest, no to wtedy słychać, że tych samolotów jednak lata naprawdę dużo. Latają z dużymi prędkościami, te ich tory lotu często się albo przecinają, albo są przeciwne, albo lecą samoloty w tych samych kierunkach i tego naprawdę lata dużo, zwłaszcza nad Europą. Zresztą nad Atlantykiem również, bo, bo nad Atlantykiem z kolei przestrzeń podzielona jest na takie no my to nazywamy traki, ale to, jest, to są takie jak gdyby korytarze powietrzne, po których y, samoloty latają. Są wyznaczone drogi lotnicze. I w związku z czym y, te drogi lotnicze są wykorzystywane przez, no, wszystkich użytkowników, przewoźników lotniczych. W związku z czym, że tych samolotów jest dużo, spory tłok tam jednak panuje, a muszą być zachowane odpowiednie separacje i wysokościowe i odległościowe, prawda, żeby to było bezpieczne. Więc to jest jak gdyby jeden warunek, na jakiej wysokości taki przelot się wykonuje. Natomiast drugi warunek jest, y, to jest ekonomia przedsiębiorstwa, prawda, Samolot im wyżej leci, tym mniej paliwa zużywa, bo tak to już w fizyce jest, że na tych większych wysokościach samoloty są silniki i po prostu zużywają mniej paliwa, potrzebują po prostu mniej tego paliwa, żeby wykonać tą samą pracę, więc im wyżej tym oszczędniej, ale z kolei samolot ciężki wysoko nie może wejść, bo z kolei aerodynamika działa również i tamto rzadkie powietrze przy dużej masie tej początkowej, kiedy jest bardzo dużo paliwa jeszcze na pokładzie, to ten samolot po prostu nam nie może tak wysoko wejść. Więc ten balans pomiędzy właśnie tymi względami ruchowymi, względami ekonomicznymi, względami aerodynamicznymi samolotu plus jeszcze czynnik pogodowy, który też jest y, uwzględniany podczas doboru tej wysokości, bo chodzi o to, żeby lecieć jak najspokojniejszej atmosferze, prawda, bo pasażerowie, którzy lecą takim samolotem, chcą lecieć w jakimś tam komforcie, chcą coś tam spożyć na, na tym pokładzie, jakąś kawę czy herbatę, w związku z czym, no, im spokojniejsza atmosfera, tym ten lot przebiega bardziej komfortowo. I to też jest brane pod uwagę. Z tym, że no, to jak gdyby jest ten najmniej istotny czynnik. Oczywiście e, dobiera się tak trasę, żeby te turbulencje, które ewentualnie mogą wystąpić, były jak najmniejsze. O turbulencjach będziemy rozmawiali, w osobnym odcinku, natomiast proszę powiedzieć, jeśli wlecimy już na odpowiednią wysokość, to jest pewnie ponad 10 km nad ziemią, to do jakiej maksymalnej wysokości samolot może lecieć? Każdy typ samolotu ma swój określony maksymalny pułak, który jest związany raz z jego aerodynamiką, czyli z jego konstrukcją, jak gdyby, plus silniki, które też pracują prawidłowo i optymalnie na odpowiednich wysokościach. Te przeloty nasze, bo no, pyta pan mnie, więc ja panu mówię o swoim samolocie, czyli tym Boeingu 767, lata tak od około 8 do 10 do 11, 12 tysięcy metrów nad ziemią. Może latać jeszcze wyżej, może latać do poziomu 430 nawet. 430, y 430 czyli? 430 razy 3 i 3, to trzeba było policzyć. To jest, to jest prawie tam ponad 12 tysięcy metrów. Przy czym to już nie jest to raz, że to jest to jest rzeczywiście bardzo wysoko. Ta warstwa ochronna atmosfery, która jest na tej wysokości już jest bardzo cienka i przy tak długim przelocie, bo taki przelot przez Atlantyk trwa na około 10 godzin, więc przy tak długim przelocie i tak cienkiej warstwie atmosfery, która właśnie nad y, tamtym północnym rejonem Kuli Ziemskiej jest najcieńsza, to y, pobór atmos tego promieniowania kosmicznego jest no, tak duży i tak znaczny, że, że to po prostu ze względów zdrowotnych bezpieczeństwa jest no, niepreferowane. Oczywiście ekonomia znowu tu wchodzi w grę i, i każda z firm stara się to tą wysokość jak najbardziej y, utrzymać wysoko, ten samolot, żeby, ta, żeby tego paliwa jak najmniej poszło, ale generalnie, mówię, lata się tak gdzieś do 10 tysięcy metrów. Zresztą y, samoloty, które startują właśnie y, z Warszawy, które startują z, z Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem wcześniej, są załadowane maksymalnie i pasażerami, i cargo, i paliwem i wtedy i tak y, tak wysoko nie wejdą i te, te pie, pierwsze 2-3 godziny to i tak się leci powiedzmy na, na wysokości poniżej 10 tysięcy metrów. Dziękuję bardzo, Marek Szufa, pilot Boeingów był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior. organizatora festynu lotniczego Mazury.